Żółwie i krokodyle Żółwie i krokodyle mieszkają wspólnie nad Nilem, ale przy tym najwyraźniej są ze sobą w nieprzyjaźni, bo krokodyl nie myśląc że żyje znakomicie, a każdy żółw to myśliciel. Myślały tedy żółwie lat co najmniej dwieście, no i wymyśliły wreszcie najmądrzejsze z żółwich dzieł. Nową pisownię, polegającą dosłownie na tym, że gdzie nie trzeba, tam pisze się eł. Odtąd każdy mądry żółw zamiast rów napisze rów. Zdrowa u nich będzie Zdrołwa Krowa u nich będzie krowa Cena Żółw napisze Cełna Tak jak my piszemy wełna Do swych dzieci mówią żółwie Ja ci mówię Włóż obuwie Zmian tych zaszło Nie wiem ile Lecz gdy przyszły krokodyle I ujrzały żółwie eły Przekręconych różnych słów Najzwyczajniej eł połknęły i nie piszą żółw, lecz żółw.